Ruskich, od 16 do 18. Do kotlin zabieramy ciepłe czapeczki. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu. umiarkowany No to po co drugi raz mówię? Aha, bo dość silny też może być. Południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Nie żyje nic. Nie Panie Dariuszu, żyje jestem zniesmaczony. Pańska nowa audycja agresywnie promuje polityczną poprawność. Mimo, że jeszcze nie pojawiła się na antenie, budzi we mnie niechęć. Drodzy Państwo, zastanawiam się po prostu, jak wyglądałby świat, w którym kobiety miałyby do powiedzenia więcej niż do tej pory, i jak wyglądałaby Polska.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 the way. to się cieszę, że pan Wojciech nie znalazł nic szokującego w dzisiejszych gazetach, bo po artykule, w którym to kobieta straciła holczyk na plaży, który pan Wojciech przestawiał na antenie, jeszcze nie mogę dojść do siebie. Dziękuję bardzo. Niech pan się uspokoi, ale coś znajdę. Teraz będzie sekcja zagraniczna porannego wydania. Zapraszam do trójki jest za 20... Ach, to niecałe, to za 19... Tam. siódma... Sekcja zagraniczna polega na tym, że różnica czasu powoduje, że przychodzi o tej porze dość sporo listów zagranicznych. Piotrek napisał, ale nie wiem skąd, bo jedynie cieszy się, że u nas była szósta, a u Piotrka jedenasta. Zjadł śniadanie, wziął prysznic i w samo południe słucha porannej audycji. Wnioskuje, że jest to gdzieś na wschód od nas. A na zachodzie Marek pozdrawia z Calgary w Kanadzie. Mam nadzieję, że jeszcze nie zasnął i usłyszał, że doszły te pozdrowienia. I Joanna z Parker w Colorado słucha. Przynajmniej słuchała kilka minut temu. A skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to mam dwie informacje właśnie amerykańskie, skoro w Polsce się nic sensacyjnego nie dzieje. Jedno, że pani Michel, 42 lata ma dziewczyna, 18 lat była w ciąży. Znaczy nie bez przerwy, bo urodziła bardzo duże dziecko, ale narodziła tych dzieci 19 i łącznie była 18 lat w ciąży. No, zuch, stoi na własnych nogach, na zdjęciu widać. Chyba ze z tyłu jakaś podpórka jest. No i jeszcze to... Właściwie trzeba uważać, też y, amerykańska wiadomość, strzała przebiła głowę kotka. Jest zdjęcie kotka, który siedzi jak gdyby nigdy nic i przez głowę strzała. To niech dzieci tego już śniadań nie słuchają i niech tego nie naśladują. No, ale no Amerykan dobrze, to no jakże, to na no 18 lat w ciąży i kotka strzałą. Down the street, please just punch me, prime. Your Dr. Martin's on their feet. Pastors of leather jackets, old brick a brack Indians and Nazis or a Chinese bubble hat. Tramps stare in the window of the local butcher shop. Like a pack of wild dogs, They run off with the lot. And Brunbo an angry man, his hair standing on end, Shouts and shout rants in the ear of his imaginary friend. In Camden Town, I'll meet you by the underground. In Camden Town, we walk the Sun goes down in Camden Town In Camden Town you can do anything you want to A drunken busker hits the pavement sending hot in the air to water Broken down bus full of people going nowhere String of bars, as far as you can see Greek, Indian, Chinese, or would you like a cup of tea? This tapestry, frank alcohol to pack ass Says reggae in the ticket music everywhere, every kind of song and dance, madness in the air in Camden town. I'll meet you. Bye. Trzecia strona Księżyca. Nie przesłuchiwanie, lecz uważne słuchanie jest wyjątkowym aktem myślenia. Mogą Państwo tego doświadczyć słuchając trzeciej strony Księżyca. Marek Starzyk, Grzegorz Połatyński i DJ Lula. Najbliższe spotkanie w nocy z piątku na sobotę, 5 września, tuż po północy. Zapraszamy do reklamy. Rok 1911, Władimir Zworykin konstruuje kineskop telewizyjny. Rok 2010, cała Polska odbiera naziemną telewizję cyfrową. Już dziś wyłącznie w Wobis, rozwiązania na rok 2010. Nowoczesny notebook Samsung z cyfrowym tunerem TV w doskonałej cenie 2599. Samsung R522 z procesorem Intel Core 2 Duo z bezprzewodową technologią Intel. Wobis, inteligentne technologie. Już jutro zmierzymy się z Irlandią Północną w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tylko w telewizji polskiej obejrzysz wszystko na żywo. Jutro, godzina 20.15, telewizyjna jedynka. Wielki sport, wielkie emocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. 12,5 minuty pozostało do siódmy i o tej porannej, bardzo wczesnej godzinie Państwa już nawieza muza. I to jaka? W ramach wdzięczności dla pana Wojciecha Mana, w związku z tym jego heroicznym czynem dotarcia do studia, chciałbym taki wierszyk, jeżeli można. O Wojciechu dzielny któryś szlak przecierał. Zły, ciemny poranek, naznaczony deszczem. Miej świadomość tego, że cię słuchać wspierał, choć jedynie snem dobrym, niezmąconym jeszcze. Troszkę tu jest taka powiedziałbym, dwuznaczność z tym snem, czyli ja haruję i pracuję, a słuchacz ironicznie pisze wierszy, że on w piernatach jeszcze. Ale doceniam twórczość o tej porze, doceniam rymy, rytm, bardzo piękną recytację. Wszystko w sumie właściwie bardzo, jak najbardziej. A w związku z tym, że nam się jakoś tak przynajmniej dzisiaj o poranku lata skończyło, no to może troszkę e, ciepłego nastroju w muzyce. Thank you. Existe mm -hmm. Pero existe el infierno, nie grali. No a w związku z tym, że to lato w piosence jeszcze chwilę trwało, to już doktor Kruszewicz o końcu lata, bo on tak już właściwie przychodzi koniec lata to dla ptaków okres szczęśliwości. Dzieci są już wychowane, pokarmu jest w brud, wszelkie nasionka, pozawiają się owoce, jest bardzo dużo owadów, pierzenie się kończy, wraca dobre samopoczucie, jest ciepło, jest miło i przyjemnie, można sobie dogadzać. I ptaki całymi dniami, od rana do wieczora, nic innego nie robią, tylko sobie dogadzają, poruszają się w takim ogrozie szczęśliwości, jakim jest dla nich ten otaczający nas świat. Więc koniec lata jest to, myślę, okres, kiedy ptaki czują się zdecydowanie najlepiej. A jak długo trwa taka idylla? Idylla u różnych Gatunków trwa różnie, bo w sierpniu niektóre ptaki zaczynają już odlatywać, no i wtedy jednak są pewne trudy wędrówki. Poza tym muszą utyć trochę przed taką wędrówką, no i to jest też pewne obciążenie dla metabolizmu. Taki tłuszczyk, taki mały myśli królik, może ważyć 3,5 gram, ale może ważyć 6, czyli o drugie tyle to jest tłuszczyk, który musi ze sobą nosić, więc jest to pewne obciążenie. Natomiast ta idyla trwa tak naprawdę dopiero do tych jesiennych słód, kiedy zaczyna padać, zaczyna dzień być krótki, szary, wtedy pogarsza się samopoczucie ptaków. Ale przełom sierpnia, wrzesień są to naprawdę okresy, szczęśliwości, kiedy ptaki sobie pośpiewują tylko dla siebie, sobie, a muzą. A co robią wtedy poza podśpiewywaniem? Poza pośpiewaniem od świtu do zmierzchu dogadzają sobie, kąpią się, piją rosę. Czasem nawet próbują łączyć się w pary, te które są osiadłe, jak na przykład nasze mazurki czy wróble. Pojawia się wtedy zjawisko seksu jesiennego i budowy gniazd. Natomiast no, często też są grupy rodziny, które uczą się życia. Młode jeszcze żerują przy rodzicach, tak jest u żurawi. Tak jest u paru gatunków, gęsi czy kaczek. Natomiast ogólnie jest to okres obfitości i szczęśliwości. Na czym polega seks jesienny? Seks jesienny jest to takie zjawisko, które występuje u ptaków, przede wszystkim u tych, które są osiadłe. Otóż nadmiar energii po wypierzeniu, po zmianie piór, sprawia, że ptaki zaczynają intensywnie śpiewać. Te, które budują gniazda gdzieś w miejscach ukrytych, a są osiadłe, budują bardzo intensywnie gniazda po to, żeby później w nich zimować, żeby było w nich ciepło. Tak postępują mazurki i nasze wróble. Jest to coś zupełnie szokującego. Mało tego, one odbywają akty małżeńskie. Nawet zdarza się, że składają jaja. Oczywiście nic z tego się nie wykluwa, ale no ta aktywność jest taka naprawdę bardzo spontaniczna. Więc jeśli zobaczymy śpiewające ptaki jesienią, nie przejmujmy się tym, jest to normalne zjawisko, a seks jesienny dotyczy każdego ptaka jesienią. Nie należy tego kojarzyć z seksem ludzi, którzy są w takiej jesieni życia, chociaż też na pewno mogą mieć wiele chwil szczęśliwości. Jakoś tak ponuro dr Kruszewi zakończył tę rozmowę z Darkiem Pierogiem. Ludzie w jesieni życia nie mogą jesienią, nie wiem, czy to w ogóle jest no, mazurki to? no mazurki to rozumiem, że sekcja jesiennej z tych jaj nic nie ma, ale człowiek w jesieni życia może jak się przygotuje i odpowiednio nie no, wiem, no, nie będę tego tematu rozwijał ale w jesieni mazurki Ach, no ale telefon dzwoni dzwoni, proszę o to słuchacz Proszę powiedzieć panu prowadzącemu, panu Wojtkowi, że w zachodniopomorskim niebieski niebo. Jak tylko się skończy audycja, właśnie o dziewiątej się wybiorę na ryby chyba. Dlaczego niech pan uważa, bo ryby mogą, seks jesienny w tej wodzie, wie pan. I pan. No dobrze, następny telefon. Chciałem tylko powiedzieć, że wiem, że jest parę minut przed siódmą, wiem, że pada, a ja jadę do pracy, ale powiem, że, że mnie się chce. Nie wiem, może im później minie, ale jak na razie jadę do celu. No i brawo, czyli dałem dobry przykład i powinienem otrzymać nagrodę jakąś od prezydenta, bo chociaż jakiegoś ministra... for the stars. Radio w programie trzecim, dziś piątek, czwarty dzień września minęła siódma. Serwis trójki, Anna Zaleśna i Benjamin Filip. Północno-zachodnia Polska po burzach. Zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Wiatr uszkodził wiele budynków. Szef MON popiera strategię nowego dowódcy sił NATO w Afganistanie. Chodzi o zmianę taktyki sojuszu. ZNP przyjmuje rządową ofertę? Solidarność nie. Nauczyciele podzieleni w sprawie przyszłorocznych podwyżek pensji. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Do tego wiele zniszczeń. To bilans burz, jakie przeszły nad Opolszczyzną, Wielkopolską i Pomożemy. Do śmiertelnego wypadku doszło niedaleko miejscowości Ładza na drodze między Opolem a Namysłowem, mówi Sławomir Kulej z opolskiej policji. Na jadący samochód Citroen Berlingo w wyniku burzy spadło drzewo. Śmierć na miejscu poniosła pasażerka tego samochodu. Nad powiatem chojnickim na Pomorzu przeszła trąba powietrzna. Największe szkody są w miejscowości Malachin. Wichura zrywała dachy. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz trwa szacowanie strat. Ofiarom trąby powietrznej pomogły władze samorządowe i miejscowi przedsiębiorcy, mówi Dariusz Foleżyński z Chojnickiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy, którzy mają jakieś hurtownie, przedsiębiorcy otworzyli swoje sklepy i, i możliwości jeśli chodzi o materiał do zabezpieczenia tych budynków. Po burzach strażacy interweniowali kilkaset razy mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej do tej pory interweniowali strażacy w zachodnio-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Najczęściej interwencje straży pożarnej związane były z usuwaniem powalonych drzew, a także zerwanymi dachami. Synoptycy zapowiadają, że dziś też może grzmieć, ale burze nie powinny być już tak groźne. W Sztokholmie o Afganistanie ministrowie spraw zagranicznych Unii, którzy spotykają się na nieformalnej naradzie w Szwecji, porozmawiają o pomocy w odbudowie Afganistanu i szkoleniu sił bezpieczeństwa. Nową strategię dla sił NATO w tym kraju przedstawił ministrowie obrony narodowej Polski nowy dowódca sił sojuszu w Afganistanie. Bogdan Klich uważa, że to co proponuje generał Stanley McChrystal daje nadzieję na pozytywne zakończenie operacji w tym kraju. Innymi słowy, wojsko wyciąga w Afganistanie wniosek z tego, że Afganistan stał się wieloma wojskowymi księstwami i że każdy kraj w swojej prowincji realizuje nieco inną strategię i działa w nieco inny sposób. I ja uważam, że to daje szansę na pozytywne rozstrzygnięcie całej bitwy, wielkiej bitwy Afganistan. Szef Monu przy okazji rozmowy o nowej strategii poruszył też kilka ważnych spraw dla naszego kontyngentu. Chodzi m.in. o pomoc Stanów Zjednoczonych w dostarczeniu kolejnych wozów opancerzonych. Zakupienie nowych wozów opancerzonych typu patrolowego musi chwilę potrwać i na ten czas chcielibyśmy mieć wsparcie ze strony sojuszników. General makrystal odnotował sobie wszystkie nasze potrzeby, których pełną listę przedstawiłem. Kolejnych 17 rosomaków ma trafić do Afganistanu na przełomie września i października. 7% na jednorazowe podwyżki takiej wysokości nauczyciele mogą liczyć w przyszłym roku. Jednym związkom działającym w oświacie to wystarczy, inne chciałyby dostawać, tak jak teraz, dwie podwyżki po 5%. O wynikach negocjacji w MENIE, Michał Giersz. Ci nieusatysfakcjonowani to Solidarność. Ryszard Proksa tłumaczy liczyliśmy na więcej niż obiecane przez premiera 7%, choć takiego wyniku rozmów można było oczekiwać. Jak wiemy nie zdarza się to, żeby rząd zwłaszcza na edukację w trakcie roku z budżetu cokolwiek dodatkowo wyjmował jakieś pieniądze. W opozycji do Solidarności jest ZNP. Jego szef Sławomir Broniarz przekonuje, że w czasie kryzysu nie było szans na wynegocjowanie podwyżek wyższych niż 7%. To nie sztuka pięknie umierać i nie sztuka nosić na sztandarach pomysły do dotyczące wynagrodzeń, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć. A szef doradców premiera Michał Boni dodaje, że wiele innych grup zawodowych podwyżek nie dostało wcale. Żadna grupa zawodowa w Polsce nie jest potraktowana tak priorytetowo, jak są potraktowani nauczyciele. Podwyżki być może będą większe, sięgną 8%, ale czy tak będzie zależy od wyników finansowych w połowie przyszłego roku. Od kondycji gospodarki będzie zależał też powrót starego systemu przyznawania podwyżek w 2011 roku. Kupując pralkę czy aparat cyfrowy warto sprawdzić jak wypadają w testach. Okazuje się, że Polacy chętnie porównują produkty przed ich zakupem, ale robimy to zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy zachodu Europy. Zalety i słabe strony nart czy proszków do prania znajdziemy w niezależnych konsumenckich czasopismach i na ich stronach internetowych. W nowych krajach Unii współfinansuje je Komisja Europejska. W Niemczech, Belgii czy we Francji setki tysięcy osób prenumerują miesięczniki z testami produktów. Tymczasem w Polsce zaledwie 20 tysięcy osób miesięcznie wchodzi na stronę magazynu ProTest, który zastąpił świat konsumenta. Przyznaje Joanna Wosińska, która zachęca, by przed poważnym zakupem zapoznać się z wynikami testów przeprowadzonych w profesjonalnych laboratoriach. Wydając mnóstwo pieniędzy na jakiś sprzęt, dobrze jest sprawdzić w niezależnym źródle informacji, jaką tak naprawdę jakość ma produkt, który chcemy kupić. Jednak dostęp do wyników testów jest płatny, zatem by sprawdzić na przykład analizę odkurzaczy, telefonów komórkowych, fotelików samochodowych czy jogurtów trzeba zapłacić prawie 10 zł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5,5 minuty po siódmej. Michał Olszański na posterunku. Serwis sportowy przygotowany wzorowo. Witam Państwa. Dzień dobry, Wojtku. No, Dzień trzeba